Cześć mate Ej! Show now? Cześć wszyscy Are ready to die, mate? Uh, Witamy w Beskitu Tak mówi Michał Igor, Igor Zależy od której przodnicy tylnicy znaczy, ale Igor jest od przodu Michał jest nawet gdzieś na bok. Ja lubię, ja lubię od stu. No, Mamy dziś piękną słoneczną pogodę Jest jakiś tam, jakiś tam marzec I nikogo z was to nie obchodzi mhm. Więc przejdziemy do rzeczy Igor powiedz mi jak się pisz, Jakbyś napisał ksero Psy, R, O No właśnie, a ostatnio widziałem na billboardzie chyba Oshon przez X czy jakiś inny przez o, X. Ochój, fajdałem stół mandarynką. Dobrze, że na stole leżą skarpety, to wyczyszczę. <laughs> widziałem właśnie. papier yy, Dobra, Widzia, Zde, widziałem tego, nie widziałem. Papier ksero przez X. X, R, O I tak muszę zastanawiać się nowocześnie. Kto, co tak pisze? Czy jak. Czy w Ameryce jest jakiś. Czy w Ameryce mówi się ksero? Nie wiem w sumie. Nie mam zielonego pojęcia jak się pisze ksero po angielskiemu. Kser. Bo nie, nie, nie, nie ma słowa kserokopiarka, tylko po prostu kapier na przykład. No, ale to jest taka sama bzdura jak ten. O ile to jest rzeczywiście angielskie słowo, bo teraz ci tego nie sprawdzę, ale. To taka sama bzdura jest jak czasem w reklamach dają bez sensu angielskie cytaty. Jeśli, na przykład, hasłem jakiejś firmy jest, nie wiem, I'm loving it. I'm loving it. Bo to jest w polskiej reklamie. Później siedzi jakaś babcia i. Co? I'm lo... Love? Nie rozumiem, i wtedy dostaje ataku serca. Tak właśnie. Bo patrzę... nie rozumiem tego języka i myśli, że to niemiecki, bo przypomina mi się wojna. Tak właśnie, Patrzę, to Xero jest zespół na wesele Xero. To jest pierwszy link zaraz wow. przez X. Ty, to może tego była reklama, że to jest po prostu papier, tylko z takim... Z autografem zespołu. Z z, tak, z autografem zespołu albo na przykład na z tekstem ich listku. W tyle. Na każdym listku papier. A nie, o czymś innym myślę. Jest ksero serwis przez X, ale to okay. nazwa własna, więc może być ale tak to wszędzie jest. Jako rzecz, ksero to podaży przez KS, a nie no to przez X. Może to tak lepiej brzmi. Wiesz, to, to, to, po to, to nie jest zwykłe ksero. Ksero. ksero. To jest ksero. To jest prawdziwe ksero. Kiedy przyjdziesz do naszego kseru, nie tylko zrobimy ci ksero, zrobimy ci. ksero. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Mruk! Wink, wink. Jak to w Ameryce było określać? Albo po prostu wszystko, co tam robią, to są kseratyłków. Hmm. A propos yy, też dziwnych nazw, zo, yy, znalazłem taki złoty przykład polskiego tłumaczenia tytułów. Jest film o tytule Flipped, czyli F-L-I-P-P-E-D. No. Polski tytuł, dziewczyna i chłopak, wszystko na opak. No to prawie, że dosłownie. A jak ty byś to przetłumaczył? Nie ja mam Wywrócone. Bo nie wiem, jak to się ma do... Bo film z tego, co wiem, jest o jakichś dzieciakach, które się zakochują w sobie. Ale tak. przynajmniej tytuł się rymuje. Jak dla mnie, jak tytuł się rymuje, w filmie to ma podwójny plus. Obojętnie jak chujowy by nie był w filmie, będę się na nim się od się rymuje. Bym po prostu siedział te półtorej godziny filmu z takim uśmiechem na japie i myślał... <śmiech> rymuje się. <śmiech> Prawie jak wierszyk. Jeszcze raz, jak ten tytuł polski był? E, dziew, dziewczyna i chłopak, wszystko na opak. <grym> na opak. <grym> bo, bo, bo, bo wiecie, na opak. Chłopak. Children of the night. No nie, znowu ten zegar. A co ty masz, Igor, ciekawego? Mokra palca. Tylko? Ubabrane mandarynką. Mogłem wziąć jakieś fusteczki, żeby to wycześć. Mogę wziąć jakieś such, suchteczki. Nie, nie, nie. O co chodzi? Z? A z tym, co ja chciałem zacząć. Aha. Okej. Okay. Znaczy teraz właściwie będę stwierdzał oczywiste, ale większość męskich fryzjerów to banda patałachów, którzy nie mają pojęcia, co się wokół nich dzieje. Męskich fryzjerów. Znaczy w sensie fryzjerów, którzy strzyżą mężczyzn, a nie mężczyźni, którzy są fryzjerami. Aha. Zazwyczaj, jak jestem u fryzjera... To powiedzieć męskich fryzjerek. Nie, <głos》>. czemu? No bo jak, jak kobiety... W... Strzyżą facetów. No, no dobra, ale wtedy bym dyskryminował facetów. To znaczy mówił tylko o fryzjerkach. A kiedy mówię fryzjerów, to mówię o całym zawodzie. Strzykcie kiedyś facet w zakładzie? Nie, nie. ale wiem, że są. Nie. Dobra, nieważne! Nie. No to nie, nie. Ty mów ja będę ja ciastko. Właśnie, ja będę w ciebie rzucał okruchami. Dziękuję. Okay. W każdym razie, zazwyczaj kiedy jestem u fryzjera i przychodzę z jakimś konkretem, który jest inny niż weź i ogól mnie na łyso, to efekt mniej więcej jest dokładnie taki sam, jakby, fryz jakby fryzjerka stanęła za mną. Bierze do jednej ręki nożyczki, do drugiej grzebień, zamyka oczy, odwraca się w drugą stronę i robi i tak przez 20 minut. I mniej więcej za każdym razem jest taki efekt. Do, naw, nawet nie ma sensu tam tłumaczyć o co mi chodzi, bo i tak wyjdzie nie wiadomo, wyjdzie coś zupełnie innego. Byłem parę dni temu tylko po to, żeby mnie troszkę przystrzygła. Moją aktualną fryzurę określiłbym jako wyzwolona lesbijka. A, chociaż prosiłem tylko o, o skrócenie. Od Naprawdę, to nie, to nie wymaga chyba dużo, dużo umiejętności, żeby wziąć to, co masz i skrócić wszystko, każdy włos skrócić o jakiś centymetr czy półtora. To zawsze mówię na wstępie. Tak ogólnie powiedzmy dwa centymetry mniej. Właśnie, ale nie, ona, ale nie ja tu skrócę więcej, tutaj mniej, tu zrobię, prawda, jakiś... Tu będzie wystawać, tu się będzie zawijać. Tu jakiś balejarz. Wsać sobie sensie to w oko, kurde, kobieto! Ostrzysz mnie tak, jak cię proszę. Nawet posunąłem się jakiś czas temu do tego, żeby znaleźć zdjęcie tego, o co mi chodzi, o, zanieść dobra. kobiecie. To jest dobra metoda. Zanieść kobiecie i pokazać, patrz, widzisz to. To, je, to jest dokładnie taki efekt, jaki ja chcę. Teraz patrz, ja ci daję, ja ci daję moje włosy. Ty weź je, masz moje włosy i zrób z nimi to, żeby wyglądały tak jak na tym zdjęciu. To nie jest trudne, masz skopiować to, co jest na tym zdjęciu. I tak wychodzi coś zupełnie innego. Ja wiem, że są różne typy włosów i tak dalej, ale to akurat było dokładnie taki sam typ włosów, jaki ja miałem. To nie były żadne kręcone, nic takiego, to były po prostu takie zwykłe, średnio proste włosy z którymi właściwie nic specjalnego się nie dzieje. Patrz, weź to zdjęcie, zrób dokładnie to, co jest na tym pieprzonym zdjęciu. Nie, ja wiem, lepiej. Robi i kurde, wyglądam jakbym miał krastę. Znaczy nie mówię teraz o tym, co mam teraz, ale to, co mi wtedy wyszło. Przecież ostatni raz... Przez to ja chodzę tak rzadko do fryzjera. Ostatni raz, poza tym, jak byłem teraz w zeszłym tygodniu, to byłem jakieś 6 miesięcy temu. I głównie tylko dlatego pozwalam swoim włosom wyrostać do takich niemożliwych długości jest dlatego, bo wiem że jak pójdę do fryzjera to będę przez jakieś dwa najbliższe miesiące wyglądał jak pieprzone dziecko no, Zawsze chociaż mówię wiesz, dwa centymetry mniej to i tak strzeże mnie jak garnek coś, coś No stylu. dokładnie Nie, nie taki bitelsowski garnek, ale Tylko taki łysy garnek Coś, coś jakby na żołnierza, także także prawie w ogóle nie mam grzywki na przykład i coś w no. stylu i, No i kiedy ten ja, ten ja ostatnio wiek. byłem właśnie te 6 miesięcy u fryzjera dla, to... Serdecznie przerwę, ale dlatego zawsze yy, najgorzej jest przed, powiedzmy, dzień przed studniówką, wtedy na pewno wygląda się kijowo, no. dlatego zawsze wszystko trzeba z wyprzedzeniem robić i takie rzeczy. No właśnie, jak byłem wtedy ostatni raz, mhm. poszedłem za pierwszym razem, przy wytłumaczyłem jej dokładnie o co mi chodzi miałem no, już takie dłuższe włosy chciałem żeby mi to tylko troszkę skróciła no bo ja ogólnie lubię mieć tak troszkę więcej na głowie, bo to ciepło w głowę i hmm. wiadomo e, wytłumaczyłem jej dokładnie, kroczek po kroczku ja chcę tutaj tylko troszkę, odrobinkę tu centymetr, dwa Ostrzygła mnie mniej więcej no, na gwiazdę pan, pan Kroka gdzie wszystko po bokach miałem krótkie i tylko grzybkę jakąś strasznie długą, jak jakiś jebany, jebany emo. Później, no dobra, jeszcze trochę tych włosów zostało, da się z tym coś zrobić. Poszedłem do innego fryzjera, przyniosłem jej zdjęcie, mnie, moje zdjęcie, nie to, że jakieś z internetu, zdjęcie mnie, na którym miałem dobrą fryzurę. Mhm. Patrz kobieto, widzisz to, co tu się dzieje, zrób to, co tu się dzieje. O, jasna, nie ma sprawy, to jest prosta fryzura. Ciach, ciach, ciach, wychodzę stamtąd, wyglądam jak pięciolatek. Naprawdę, w ogóle wyglądało tak, jakbym miał dłuższe włosy na bokach niż u góry głowy. Wyglądało, jakbym powoli łysiał u góry, chociaż nie mam jak na razie nawet wieku odpowiedniego, żeby zacząć mieć zakola. Masz... ale e... I później, skoro wyglądałem już jak pieprzony dzieciak, to musiałem pójść do trzeciego fryzjera i powiedzieć no, tak. jej, dobra kobieto, ogólnie po prostu na no wtedy miałem pra praktycznie z jakieś parę milimetrów naprawdę na głowie. I później przez jakieś dwa najbliższe miesiące wyglądałem jak dziecko. Bo tylko hmm. czekałem, aż mi włosy odrosną do jakiegoś normal normalnego wyglądu, żebym nie wyglądał A jak dzieciak, albo B jak dres. Czy to było niedawno, jak od czegoś się tak krótko? A, to było jakoś w... początek września. Bo tak sobie zdałem, że, że ty chyba nigdy nie miałeś włosów krótszych od Stacha na przykład, naszego znajomego. Bo pamiętam, że chyba raz się jakoś spotkaliście, Stachu miał włosy prawie na dresiarza, ty miałeś no. takie... Nie właśnie, nie. i Stachu miał dokładnie to samo, włosy na dresiarza, bo też jak sam stwierdził, powiedział fryzjerce, żeby go tylko trochę skróciła, ona bierze maszynkę, zyp, zyp, i jest Pię trochę. 15 zł odklepane, dawaj! Trochę za dużo. I właśnie, fryzjerzy nie do tego coraz robią 15. się drożsi. Ter teraz... Za moje ostatnie strzyżenie 20 zł. No właśnie, płacić. bo chyba mówimy o tym samym fryzjerze, właśnie on jeszcze niedawno kosztował 15 zł, mhm. później przeskoczył na 18, teraz kosztuje 20 Aha. i to za tak chujową robotę, żeby jeszcze tyle brać, mhm. a szczególnie, że to jest męski fryzjer, więc w, większo w większości wypadków jej robota wygląda na tym, że bierze, bierze maszynkę, robi przez całą głowę już. Ja mam takie szczęście, że, że ilekroć ja przychodzę, zawsze przede mną jest przynajmniej jeden facet i on zawsze, ktokolwiek to jest zawsze chce, żeby po prostu prawie na łysą ogolić. E, no właśnie, o A co... potem ja przychodzę i jestem wyzwaniem. O co, o co chodzi z męskimi fryzurami? Zawsze mi się wydawało, że facet musi mieć przynajmniej tak z 2 cm włosów na głowie, żeby, miał, żeby wyglądał jakby był prawdziwą osobą. Zawsze mi się wydawało, że ludzie, faceci z takimi krótkimi włosami, to ben, z... To po prostu tak instynktownie wydaje się, że to będą buce, jak tylko ich zagadam, no. że, to, że nie będą rozmawiać tak jak prawdziwe osoby, to są takie osoby, które można widzieć, które wiesz, że są taką częścią otoczenia, że gdzieś chodzą, oni chyba coś robią nawet w życiu, no, no. ale żeby wejść z nimi w jakikolwiek kontakt czy coś takiego, to się wydaje ee, na pewno buc. Też czasami mam takie wrażenie. Do, pewne, do pewnego momentu, ale im więcej włosów na głowie, zawsze mi się wydawało, że zawsze, że będzie tym więcej charakteru. Oczywiście nie mówię tu o metalach, którzy przesadzają z tym, tylko tak, po, no, odpowiednio. Mm. No bo o co chodzi na łyso? Dobra, są ludzie, którym łysina naprawdę pasuje. Ochroniarze. Znaczy nie, nawet nie, nie ochroniarze, jeśli wiesz, jeśli na przykład... Papież. Jeśli grasz na gitarze i masz tatuaże... No to łysina będzie ci pasować. Ale tak po prostu, jak, jeszcze, jak jest łysy koleś albo z takimi paromilimetrowymi włosami w jakichś swoich późnych latach dwudziestych, wczesnych trzydziestych, jeszcze w okularach, to wygląda po prostu jak penis na nogach. Jak mówisz o łysych kolesiach i o tatuażach, to ty powiesz coś o filmach. <grym> Zgadość coś mi przypomniało, bo w Ameryce wszedł jakiś nowy film, który nazywa się Beastly. Zaraz Ci pokażę zdjęcie mhm. głównego bohatera i weź mi powiedz, bo no to ma być nowa wersja Pięknej i Bestii. Powiedz mi, czy ten koleś jest naprawdę taki paskudny? Znaczy z samej twarzy nie jest paskudny. Może paskudny jest fakt, że porobili mu milion, milion ran ciętych na twarzy. Ale to nie jest powiedzmy taki koleś, który absolutnie każdego by odrzucił, Nie. No, niekoniecznie. No, załóżmy, że są jakieś takie punkówy na przykład, albo znaczy, neonazistki. Wiesz, gdybym spotkał go na, na imprezie na takiego typu, jak większość, na których chodzę, to byłoby wyglądał jak normalny, normalna osoba w tłumie. no Bo tak, bo koleś y, miał, ma być taką jakby w cudzysłowie bestią, a wygląda tego to tylko tak, że koleś ma mnóstwo blizn, tatuaże y, Wszędzie praktycznie, ma jakieś srebrne gówno na czole i e, mówiłem, że jest łysy? Nie. No, jest, jest jeszcze łysy, Jest no? łysy. I nie ma brwi, zaraz brwi ma tatuaże. Ty, ale.. hebrajskie. Ty, ale akurat brak brwi u ludzi wygląda dziwnie. Wygląda dziwnie. Kiedy ludzie nie mają brwi, wyglądają naprawdę. Jak widzę kobiety, które nie ma brwi, to tak... Yy. No. Ej, ale to jest dziwne, bo to jest właściwie tylko taka, taki mały, kawał, małe, mały kawałeczek włosów, ale kiedy się ich pozbędziesz, wyglądasz zupełnie jak inna osoba. No. I to naprawdę tak dziwacznie. Yy. Jak, jak ten koleś, z, ten główny w filmie Pink Floyd The Wall, coś się tak postanowił całkowicie cały się zgolić w brwi, klata... Wszel wszelkie włosy i wygląda jak jakieś widmo po prostu. Ale na pewno był bardzo aerodynamiczny. No, możliwe. <śmiech> Nigdy nie widziałem. Jeszcze, jeszcze wiesz, tak się natłuścić smalcem i zasuwasz na bobsleje I do kalendarza Gucci. <śmiech> <śmiech> tak. No tak, bo w końcu do albumu Calvina Kleina. <śmiech> o, o, właśnie, dokładnie. <śmiech> e, czy coś jeszcze masz do powiedzenia? Znaczy, mam, ale... Mów na razie, bo ja znowu będę narzekał na rzeczy. Bo ja niestety na ten odcinek prawie w, tak teraz dopiero zauważyłem, wszystko jest jakoś związane z filmami. Mm. i ostatnio to coś nowego. Znaczy, się, <grych> tak, jedna rzecz to są po prostu takie wiadomości, bo teraz Hollywood przeżywa fakt, że George Lucas chce wypuścić każdą część Gwiezdnych Wojen w 3D od przyszłego roku. Zaczynało od, od mrocznego widma na powrocie Jedi kończą, kończąc. Które to jest Mroczne Widmo? Najpierwsze, czyli z tym kolesiem, który ma ten... No wiesz, był wyścig ścigaczy, był zły koleś, który ma tatuaż na twarzy i miał miecz dwustronny. A to jest ta jedna z tych bardziej nowoczesnych, tak? Znaczy to jest ten pierwszy prequel. Czyli A, ten, dobra, ten, dobra. To jest dziennotym. to, co zawsze na Polsacie leci. <laughs> Możliwe. No i od tej części chcę zacząć w 3D i chyba albo co rok, albo co dwa lata wypuszczać kolejno w 3D. Okay. Czy jest sens? No, zawsze, zawsze ktoś to kupi. Znaczy, znaczy, będzie dodatkowa kasa. Znaczy, fani Star Wars to może, ale ogólnie to. Bo.. To... Rzecz ma być w tym, że chyba Lukas chce jakieś miliony wydać na samą konwersję 3D. Znaczy, wiesz, gdyby to była, była jakakolwiek inna rzecz, to pewnie nie miałoby sensu, ale myślę, że fanów Star Warsów jest na tyle, na tyle dużo jest idiotów, którzy rzeczywiście tak zachwycają się tymi filmami, że spokojnie mu się to zwróci. Ale czy, bo tak jakbyś postarał się sięgnąć pamięcią, no, czekaj, czy, robię to. Czy jest coś, co by dobrze wyglądało w 3D w Gwiezdnych Wojnach? Jakakolwiek scena? Wiesz, ja może pamiętam z pięć scen z całej Gwiezdnych Wojen. Tym bardziej, że te 3 prequele one ogólnie mają taki dość szybki montaż, że każdy będzie trwa 2 sekundy i wejść, spróbuj uzyskać z tego jakiś efekt 3D na przykład. Nie wiem. Co tam się robiło w wiedznych Wojnach? Wiem, że były lasery. Lasery na pewno mogłyby fajnie Były zawsze jakieś wyglądać. wojny w powietrzu. O, no to wojny w powietrzu na pewno by fajnie wyglądały. Znaczy, jakieś może, może wyścig ścigaczy rzeczywiście, ale tak to... Po... <gwie> bo Prequele Gwiezdnych wojen przede wszystkim 70% filmu to są dialogi po prostu. Aha. Więc... <gwie> Po, po prostu dodadzą jeszcze do każdego filmu parę Kijowy dialog do, 3 doda, doda, Dodadzą do każdego filmu Parę scen, kiedy Bo w każdym filmie 3D musi być scena Kiedy ktoś stoi Bezpośrednio do widza I coś rzuca do przodu e ekranu Rzuca albo dźga mieczem do przodu Tak, Jar Jar Binks rzuca kiepski dowcipami. W <grym> do 3D do dum, dum, trz. A poza tym Takie jeszcze Gwiezdne Wojny e, Niedługo ma być wydana na Blu-rayu Wszystkie sześć części Wow. i lu ludzie się oburzyli, że jeśli chodzi o starsze części, to nie będzie lektora na nich, tylko polski dubbing. Hmm. Och nie, Jezu, to jest rzeczywiście rzecz, którą też bym się oburzył. Właściwie poświęciłbym, poświęciłbym cały wolny czas na to, żeby, żeby walczyć z tym. Że w, no że, w no że w nowym wydaniu Gwiezdnych Wojen na jakiejś płycie, której wcale nie muszę kupować... Będzie jakaś opcja, która mi nie odpowiada. Znaczy w Polsce chyba jeszcze nie ma takich, ale w Ameryce są ludzie, którzy chyba hurtem kupują przed blu raye i chyba u nich są w stanie naszych DVD i tak wiesz. Yy, jeśli w Polsce są tacy ludzie, to mogą się tym zmartwić. Bo oczywiście teraz koleś obejrzał jeden film na Blu-rayu, to myślę, kurde, nie mogłeś oglądać więcej normalnych DVD, więc muszę kupić teraz wszystko na Blu-rayu i potem patrzę o dubbing. E właśnie... Darwader mówi głosem Cezarego Pazury. A propos A propos płyt, hmm. taki. Na czym polegają laser dyski? Le... Chodzi się o takie stare? Czy... No. Znaczy ogólnie, bo wiem, widziałam jeden wiem klip... że ludzie jeszcze mają gdzieś tam te odtwarzacze laser dysków, że to jest takie wielkie jak płyta w znaczy, Ja widziałem jeden klip e, mówiący o tym od e, Angry Video Game Nerda dość znany na YouTubie. On właśnie poświęcił kilka klipów o różnych formatach, jeśli chodzi o filmy. I mówi o laserdiskach. I to są płyty CD, chyba 5 razy większe od tych normalnych. I chyba na każdej z nich zmieści się jakieś, może godzina albo pół godziny materiału filmowego. I każdy film jest wydawany, powiedzmy, na takie od dwóch do czterech płyt. I, i to jest po prostu... Działa e, Film leci jak, e, z VHS, czyli nie ma mini tam wybierania scen i czegoś tam innego, ale na przykład jest funkcja przewijania poklatkowego, czyli widzisz coś klatka po klatce, a mm. na DVD czegoś takiego nie zrobisz. I To właściwie tyle. Okay. I podobno jakoś też nie jest taka najgorsza. I tyle o tym wiem. A gdzie się dowiedziałeś o Jestem tym? Jestem mądrzejszy. Nie wiem, gdzieś tam było. Chy chyba w California Cation coś tam pokazywali. W tym serialu? No. Ty oglądasz to? No. Fajne? Ciekawe. Jest do czego jeść śniadanie. <laughs> Bo z, Cali z, z Californication kojarzę tylko jedną scenę, jak David Duchowny daje wpierdol kolesiowi, który odbiera telefon w kinie. O, I, I wszyscy zaczęli mówić, że powinni to puszać przed każdym filmem w kinie. Bo rzeczywiście jest taki... Ugh. I to jest jeden z tych powodów, którego... Lubię ten serial, bo jedzie po hipsterach. Tak. No. <laughs> I to i właśnie to jaka jest widomia, przynajmniej jest powodem, dlaczego... chociaż nie wiem, jak bym chciał, nie pójdę do kina na Rango, który jest teraz... RANGO! RANGO! Który jest strasznie rozchwytywany w Ameryce, jako tak kompletnie rewolucja w kinie animowanym i nie jest w 3D. Ale nie pójdę na to, bo przychodzą na ten film głupie dzieci, które hałasują i ludzie odbierają telefony. O rany, patrzcie, to jest kameleon, ale on ma koszulę, Ła! Albo takie, to tak, za mamo, a o co chodzi w tej scenie? O Jezu, tam jest więcej zwierząt w koszulach! I gadaj. I właśnie, o co chodzi, że teraz wszyscy robią filmy animowane o zwierzętach? W ogóle w ostatnich czasach chyba zrobienie filmu animowanego w 3D zrobiło się na tyle łatwe, że teraz wsz wszystkie te, wszystkie jakieś niepodległe studia zaczynają wydawać swoje jakieś bzdurne filmy. I powstają jakieś bzdury typu disco robaczki. Albo. w 3D? Tak, znaczy nie wiem, czy to jest w 3D, chodzi mi o grafikę 3D, jako wiesz, te filmy, Aha, jak, takie coś jak Pixar robi, albo... Z tego co wiem, to jest film z Niemiec chyba. No właśnie, i o co chodzi? Wszystkie te filmy są zawsze o, zwi Przepraszam, o zwierzątkach. Hmm. Czy naprawdę jest takie wielkie zapotrzebowanie na wymienienie ludzkich postaci na zwierzątka w filmach animowanych? Yy, no tak było w odlocie. Co było tak w odlocie? że zamiast, zamiast zwierząt byli ludzie po prostu. No dobra, ale to, to, to jest jeden film w całym ogromie we wszystkich tych ostatnich latach. Właściwie tylko Pixar zrobił chyba filmy animowane, komputerowe, gdzie były ludzie. Plus... Były ludzie. By, by, byli ludzie. Plus Robert Zemeckis, który zrobił ten ekspres polarny, Beulfa i... O, opraw Beulfa, to, to coś ci powiem zaraz ciekawe, Beulfa i opowieść Wigilinu jeszcze on zrobił z, z ludźmi wszystko. No, ale to wszystko były filmy robione na zasadzie tego, motion capture, więc to się nie liczy. No wiem, wiem, ale tego tylko nie, żebyś wiedział. Ale tak to tak, rzeczywiście The Dreamworks chyba większość tych wychodzi o zwierzętach gadających. Wyjątkiem może był ten, mega mocny. I tam co, co, co chwilę wychodzą jakieś filmy, o których właściwie dowiaduje się z, na zasadzie tego, że gdzieś tam na przystanku wisi tego no, no. plakat. I właśnie jakieś disco robaczki albo był jakiś film o tym. Był jakiś film o zwierzątkach, które uciekły z zoa, to wcale nie był Madagaskar. Albo był jakiś film o Rysiu, który coś tam robił A był wiem, Rysiem. Wiem, o czym był Też Nie wiem, co to było, też widziałem tego plakat z Bilbo. Sami, o, właśnie, żółwi co to jest? To są wszystkie filmy animowane, które nie wychodzą ani z Pixara, ani z DreamWorksa. Tylko filmy, które ktoś się, do, ktoś się zorientował, że łatwo jest zrobić animację w grafice 3D. Ktoś i się... z, z, z sobie malutką ekipę ludzi, którzy zrobili film i jakoś udało im się wypuścić go do tam, do kin. Plus przetrzymywali jak, jakichś tam gwiazdorów typu Antonio Banderas w ciężarówce i powiedzieli, że wypuszczą ich, jeśli podłożą głos pod ich postacie. Hej, jestem Antonio Banderas. Byłem znany z tego, że grałem w filmach 20 lat temu. No, teraz ten koleś zniknął po prostu z powierzchni ziemi. No. Chociaż ostatnio zagrał w filmie tego. I tak wszyscy, go, z... Z... wszyscy go znają tylko z tego, tylko Desperados. z Desperado. To jest Desperado czy Desperados? Desperado. by się z piwem mieli. No. Mm. Mm. A mówi, mówiłem o księdze Beulfa. Widziałem Nowego Trona w końcu. A jaki to ma związek z Beowulfem? Zaraz ci powiem. No dobra. Nie dziwię się, czemu film nie dostał nominacji za efekty specjalne. Bo jest tam postać Jeffa Bridgesa. W ogóle choć... O, o czymś cały, film. cały film skupia się na synu jednego z bohaterów w oryginale. Bohater nazywał się chyba Kevin Flynn. Jest jego syn. Który... W ogóle cały film zaczyna się od tego, że sam Kevin Flynn zaginął chyba 20 lat temu. Nie wiadomo co się z nim stało. Potem akcja przesuwa się 20 lat później. Bo był w komputerze! I ten syn tego całego Frena poszedł włamać się do jego tam jakoś, nie wiem, nie wiem, jakiejś korporacji, czy gdzieś tam. E, a, nie. E, włamać do jakiegoś sklepu, którym kiedyś zarządzał. Z tymi wszystkimi e, automatami do gier. I tam zaczął coś tak wziąć w komputerze. I nagle pojawił się laser, który z, z, z, tego, wrzucił go do, się do świata komputerowego, trona. Czy, nie patrzę czy ten świat polegał. I rzecz jest w tym, że w tym świecie trona jest dwóch tak zwanych tych Kevinów Flynnów. Jest jeden oryginalny, który jest już stary po prostu. Jest taki no, dzisiejszy Jeff Bridges. I jego klon, którego wcześniej potrzebował, żeby pomógł tam budować ten cały świat trona coś w tym stylu. I ten klon to jest odmłodzony Jeff Bridges, ale on jest tak fatalnie wyretuszowany, tak odmłodzony beznadziejnie, że wygląda jak coś właśnie z, typu, z filmów typu Beowulf albo eksplodowany. Ulf był fajny. Tak źle wygląda to, jeśli chodzi o ten wyretuszowanie tej sprawy. Kiedy powiedziałeś, że był źle wyretuszowany, skojarzyło mi się to, wiesz, jak czasem pogrzebie się po sieci i trafi na taką stronę e, 10 najgorszych pomyłek photoshopa. A no. I, I wiesz, wyobraziło mi się, że na przykład... A on by się tam znajdował. Że na przykład, wiesz, w jednej scenie ma taką nie, niewymazaną dłoń gdzieś na ramieniu na narysowaną albo gdzieś jest za gruby Albo tutaj wystaje, wystaje mu ręka, której nie powinien mieć trzecia. No jeśli chodzi o, o, te, o, o Trona, to po prostu mo, odmodzony Jeff Bridges wygląda, jakby był w całości stworzony na komputerze. Tak sztucznie wygląda. Jego mimika twarzy i w ogóle, jak, kiedy on porusza głową, widać, gdzie był pędzel użyty po prostu. Tak źle to wygląda. Ale to musi być przykre dla niego, wiesz. Tak. Ja się taka, nie... taka, świ taka świadomość, że cholera, nawet graficy nie są, w stanie nie są w stanie pokazać, że mogłem być kiedyś młody i w ogóle zacząłem też podejrzewać, że on może rzeczywiście, jak już filmowali go to cały czas miał ten zarost wielki te siwe włosy i nie chciał zgolić brody i postanowili mu tę brodę zgolić dlatego to tak fatalnie wygląda, ale nie, po prostu koszmarnie a sam film jest niestety słaby, bo jest mało wciągający, są może dwie fajne sceny akcji to tyle i najlepszą częścią filmu jest muzyka Daft Punk. I to właściwie tyle. Mi się, mi się Ja nie widziałem tego filmu, ale pamiętam, że mi się bardzo podobał do niego trailer. I tra to jest... bo, to był bo to był pierwszy raz w życiu, jak byłem w IMAXie na filmie 3D i w, i w trailerze chyba wrzucili wszystkie sceny akcji i to wyglądało bardzo fajnie. I właśnie dlatego nie oglądał zwiastunów, bo pokazują najlepsze sceny. I... Ale widzisz, ja miałem cały film w pigułce, już nie, mogę, nie muszę go oglądać no nie możesz tylko wiesz kół oglądać zwiastun, ściągnąć sobie muzykę strona Daft Punka i już masz 100 razy lepszy film niż ten stworzony mi tam odpowiada też bym odpowiadał i teraz ża żałuję no a jak e... ja, tak zacząłeś właśnie o, o starym Bridgesie i jego młodej wersji w ogóle Bridges Bridges mm. Bridges I'm playing właśnie e... To zupe zupełnie odskakuje do innego tematu, tak tylko w jakikolwiek, sp w jakikolwiek sposób chciałem za zahaczyć o starość. A propos Bridgesa, przejdę do innego tematu. Chodzi mi o starych, chodzi mi o starych ludzi. Misdigresji. A dobra. A propos śliwek. Widziałem fajny film. No, no, wracając. Co ci ludzie znowu cię skrzywdziły? Znaczy nie, właściwie nie chodzi mi o prawdziwych starych ludzi. <głos> właściwie to chodzi mi o coś zupełnie innego. Wczoraj jadłem śliwki, i miałem swarzkę. <głos> Spotykasz się czasem z taką sytuacją, że gadasz z, jak z jakąś osobą, która jest może o 5-7 lat od ciebie starsza, a zachowuje się jakby, nie wiem, był twoim ojcem i starał ci się przekazać całą swoją wiedzę albo zaczyna narzekać na starość. To jest, to jest głównie przypadłość. E, nie, nie chodzę do pubu sam. <laughs> Okej. Okay. To jest głównie przypadłość. To jest głównie przypadłość takich świeżo upieczonych ojców, którzy właśnie ledwo co założyli rodzinę, mają takie. Z, gdzieś są w takich bardzo wczesnych swoich... bardzo wczesna 30, albo taka, takie późne, późne swoje 20 lata. Mhm. Że są przekonani, że właściwie oni są już spełnieni i oni, oni już praktycznie, oni już mają całe życie za sobą. O, jednak mi coś przypomnieć, ale dobra, skończę. Oni mają praktycznie już całe życie za sobą i za każdym razem, jak spotkają kogoś młodszego od siebie, nawet od par o parę lat, to zaczynają go traktować totalnie z góry i zaczynają opowiadać mu o swoich czasach i o tym, jak, jak to oni starzy i jak to w ich wieku już, prawda ani to, ani to już nie, kości nie te same ani wzrok nie ten sam a za ich czasów to rzeczy wyglądały zupełnie inaczej ale jak mówisz o ludziach mniej więcej 10 lat starszych od Ciebie już narzekających na to? Nawet mniej niż 10 lat, wiesz? Jezu. To głównie chodzi nawet o ludzi, którzy wyszli, wyszli ze studiów czy coś takiego, tylko kiedy spotykają kogoś młodszego od siebie o parę lat, to czują taką potrzebę... Właściwie nie, właściwie nie wiem, czy to jest potrzeba zaimponowania mi, czy po prostu zaimponowania tak, samemu sobie, ale przy... Przez to, że ma okazję taką zaimponować, bo ja tam jestem, więc po prostu tak pogadać o tym, że on jest taki dojrzały i że za jego czasów było inaczej. Albo najgorsze, jak zaczynają po prostu narzekać na, na ten. Znaczy nie wiem, jest kupa ludzi, którzy przyjmują narzekanie jako oznak dojrzałości, że oni mogą już narzekać na pracę, na rodzinę, na dziecko. To wcale nie jest dojrzałe, ani nikomu nie imponuje, naprawdę. Przychodzi do ciebie taki post-student i mówi, hej, chcesz usłyszeć kawał? I mówisz, no dobra. I zaczyna opowiadać o swoim, o swoim życiu. <laughs> My life's a joke. <laughs> Ale nie, to jest naprawdę, <coughs> to jest naprawdę niesamowicie wynerwiające. Co osiągnąłeś człowieku? Przeżyłeś 30 lat. Wow, co zrobiłeś w życiu? No, a, żyłem... A potem zrobiłem dokładnie to samo, co wszyscy inni ludzie, czyli, czyli ożeniłem się i spłodziłem dziecko. Chcesz, chcesz, chcesz, żebym ci przekazał całą moją mądrość? Nie, dzięki. Jak ten, jak w zielonej mili John Coffee uściskał rękę Tomowi Hanksowi i przez to uzyskał połowę jego mocy. To on chciał zrobić to samo. To, to takie kanibale, którzy zjada, zjadali ludzi, bo, będą, bo przejmą, ich ten, przejmą ich wiedzę. Ale przypomniałaś mi o podobnej sytuacji, Odrobiny, ale mniej więcej podobnej. Kiedyś chyba jechałem Jecha z moją byłą dziewczyną wtedy autobusem i tam chyba się zaczęliśmy kłócić. I tuż przed nami, tak, bo to był jeden z tych autobusów, który ma prawda, cztery miejsca na samym końcu. A prze, przed tymi miejscami są miejsca takie tyłem do okna. I kiedyś tak siedział prawie, że tuż przy nas, tak tyłem do okna i chyba zaczął nas słuchać, jak się użeramy o coś jak my tego skończyliśmy to on się na nas spojrzał i zaczął mówić wy takie problemy macie i zaczął mówić jakie to jest szczęście właśnie nie spodzić dziecka, bycie takim młodym jakim się jest i właśnie, że powinni się cieszyć tym co mam a nie kłócić się o głupoty, że powinniśmy się być szczęśliwi i inne takie rzeczy a ile miał lat? na oko może tak nie Koło 30 chyba był. Ej, no właśnie, i to, i to jest właśnie taka... <głos> jak on wyszedł, to tak zaczęliśmy się śmiać z tego. <głos> właśnie, i to jest najlepsze, że ci ludzie zazwyczaj są przekonani, że, tak, że taka młodsza osoba odbiera ich za, ta za taki niesamowity autorytet, że nagle on się pokazał z tą swoją niesamowitą wiedzą. I wszystko to, co ja wiem, to po prostu przestało się liczyć w momencie, kiedy on otworzył swoje stare usta. To, to mi przypomina, zaraz to powiedziałem mojej bojej dziewczynie, e, czułem się, jakbym był w filmie, i główny poter właśnie opowiedział mi wszystko, wszystko, wszystko co było beznadziejne u niego, i jak chcę poprawić sytuację obcych ludzi. <laughs> Tak się poczułem po prostu, że takie my siedzimy cicho, a on tylko opowiada. Nie? No I tak. tak. I najlepsze, ciza, najlepsze, że, najlepsze że zazwyczaj my ten to, autorytet polega na tym, że właśnie zaczynają narzekać na jakieś bzdury. Najczęściej to jest na zdrowie, co jest, co jest, naprawdę, co jest naprawdę bzdurne. Z się nie tylko to, to jest czas, czasem, że właśnie przyjdzie taki wychudzon, wychudzony koleś, ma może z 32 lata, taki chudy koleś, krótko ostrzyżony w okularkach, ma jedno małe dziecko, świeżo, świeżutką żonę i zaczyna narzekać, że, e, ła, już prawda go tamten, już nie może, nie może grać w kosza z kolegami, bo go od razu, od razu go kolka, kolka łapie i tak dalej. To, to nie jest, jak masz 30 parę lat, to nie jest oznaka starości. To jest oznaka tego, że jako dzieciak siedziałeś na dupie zamiast wychodzić na dwór, ani nie jeździłeś na rowerze, pewnie, pewnie pracujesz w jakiejś totalnie siedzącej pracy i po powrocie z pracy wracasz do domu i właśnie Właściwie według Wracasz do totalnie siedzącej żony. Tak. I właściwie według zasad eugeniki powinieneś zostać odstrzelony dla, dla dobra reszty ludzkości. Ale to nie jest oznaka starości. Moja babcia, która ma 92 lata i ma troje, ma troje prawnucząt, mniej narzeka na zdrowie niż połowa właśnie ludzi w okolicach swojej trzydziestki. I zazwyczaj robią to tylko faceci. To jest nowa grupa społeczna Mentory Autobusowe tak men <śmienny> Mentory Autobusowe Mendy Autobusowe <śmienny> <śmienny> I to jest nies nies niesamowicie Wnerwiające, bo ci ludzie Naprawdę wyglądają jakby byli przekonani Że w tym, momen że w tym momencie Ja ich postrzegam Jako, e jako tak Niesamowicie zajebistych jeśli naprawdę robicie to z tego... Bo w życiu nie widziałem, żeby ktoś się zachowywał w ten sposób właśnie przy starszej od siebie osobie. Żeby ktokolwiek z tych ludzi, jak jeszcze obok nich jest starsza od nich osoba, właśnie zaczynała narzekać w ten sposób na swoje życie. Więc to mój co najwyżej mogą jeszcze rozmawiać w ten sposób, kiedy zbierze się parę takich samych osób w jednym miejscu i zaczynają właśnie tak nawzajem smyrać się pytkami po szyjach w ten sposób, że o, ja, prawda, ja mam dziecko i to jest takie okropne. Ha, doskonale, wiem, co ty czujesz. Ja nie mogę spać od miesiąca przez swoje dziecko. u, a mnie w pracy tak zajebują rany. A żona, hua! I takie po prostu wzajemne ssanie sobie pałek. Ale wiesz co zauważyłem? Zazwyczaj ludzie z tobą chcą gadać o tym. No mnie. Za nie zawsze, wiem, zawsze, mnie zawsze... zawsze jesteś odbiorcą wszystkich zażaleń ludzi. E, mnie zawsze star starsi ludzie mi się żalą. Nie wiem. W ogóle. Tota... Może dlatego, że się wiejesz. Może. Ale totalna bzdura. E, Tobie opowiadałem, to tu powiem. Sylwester w tym roku. Byliśmy na naprawdę du dużej dom domówce u, u ten, u jakiejś dziewczyny, której właściwie nawet nie znałem. I to naprawdę była kupa ludzi, w ogóle te dziewczyny były jako, jakoś ten, jakoś z połowy liceum. Naprawdę sporo ludzi. Ja w pewnym momencie, bo tam, tam się jeszcze kręcił gdzieś ojciec głównej, współ, głównej, tej głównej or, organizatorki, u której to się właśnie działo. On tam miał się później teoretycznie wynieść, czy tam schować w swoim jakimś gabineciku. Nie ma takiego picia. Ale Sylwester. Co kurwa Sylwester? <grym> tak. On tam miał się schować w tym swoim gabineciku później, czy coś. No ale wiesz, skoro kręci się już, to zaproponowałem mu tam wódki. No raz mu nalałem, prawda? Następne pół godziny siedział i pierdolił do mnie o tym, jak własnoręcznie zbudował ten dom. Nawet ciekawy koleś, taki typowy typowy polski robol. Miał może z tak... Mówił, że ma 43 lata, co nie? Taki gruby koleś, wąsiska To, to jest taka No, wyglądał doku, Wyglądał dokładnie jak koleś Z tego mema internetowego, który, który o tym Krąży same, po sieci o tym gdzie, gdzie masz taką mordę ojca u góry jest napisane Nie wiem, nie pamiętam jakie tam były już Na było, ja, ja mi się spodobało ostatnio yy, Sąsiad z ku pepsa. na chuj mu ona no, a później tego samego, tego samego wieczoru już jakoś tam po północy więc tam Sylwester niby znaczy właściwie nie przygasał no ale była ja wiem pierwsza, druga już taki trochę bardziej podpity w ogóle po tej półgodzinnej rozmowie w ogóle z nim nie gadałem później tak nagle totalnie od czapy do mnie podchodzi i słuchaj Słuchaj, ale ja bym się chciał z tobą tak spotykać, tak raz w tygodniu może, żeby pogadać, bo naprawdę świetnie się rozmawiało. Świetnie okay. rozmawiało. Chyba, chyba mówiło. I to rzeczywiście... Znaczy, wiesz, ja, ja, ja, moja rozmowa z takimi ludźmi zazwyczaj polega na tym, że im przytakuję i aha, no, no, rozumiem i czasem coś tam, coś tam dopowiem. I naprawdę nie wiem, czy, czy, czy po prostu jakoś przyciągam do siebie ludzi, którzy chcą mi opowiadać swoje problemy życiowe i chcą na mnie zlewać swoją mądrość życiową ze swej wielkiej fontanny wiedzy może myślisz, że zostaniesz jakimś wielkim poetą i w kocu nagle wylejesz te wszystkie smutki, i żale Polaków. I Oczywiście. Przelejesz, właśnie. Przelejesz to na papier w rymowankach. Właśnie ludzie słuchający podcastu doskonale wiedzą jaki poeta zemi. Płody, płody, płody, płody, płody, płody. Żyd. Czarni, czarni, żyd. Um, well, mamy już 40 minut na koncie. No. Czy chcesz na tym zakończyć? A, nie wiem, w sumie się rozgadałeś. Chyba, ch chyba nie mam nic do dopowiedzenia ja, na ten ja, ja temat. Co, najwy co najwyżej tak chciałbym naprawdę wszy wszystkich ludzi ogarnąć. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło ci się prawić mądrości dla osoby, która. Znaczy, nie właściwie dopóki nie masz, e, ja wiem, wnuków, nie, nie prawnie nie powinieneś mieć prawa nikomu mówić o swoich czasach, ani mówić, że, że z powodu. Znaczy, w ogóle nie rozmawiać o swoim wieku. Na zasadzie, że, jest, że jesteś stary. Czy nawet nie stary, że po prostu czujesz, że e, nie wiem, za twoich czasów było lepiej. No tak Takich jak, ludzi powinno się zamykać. No tak jakby w piaskownicy siedział 5 latek, a nagle przed 15 i zaczął mu się żalić, jak mówić w szkole. Bo latek, jakby przyszedł, jakby przyszedł ośmiolatek i zaczął się pięciolatkowi żalić, że pierwsza klasa jest straszna. Druga. Czy tam druga? No to siedmiolatek. Ja w sumie mam jeden temat i myślę, że go szybko przerobimy Ty, a w sumie pamiętam, że mój brat zrobił coś takiego, jak ja byłem w pierwszej klasie podstawówki, on był w czwartej Ja, ja dostałem pierwsze swoje zadanie domowe i mia miałem do pokolorowania jakieś kwadraty i trójkąty I tak mówię, "Rany, jakie to trudne a mój, a mój brat tak zagląda to ty nie przechodź do następnych klas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 E, taka... Mam coś, coś, coś, coś a propos właśnie Uuu, narzek, się narzekających ludzi. Ostatnio przeczytałem artykuł o dwóch filmach. Też wow! Jest, też jestem mistrzem, o filmach? Też jestem mistrzem dygresji. <grym> Czytałem taki jeden z tych starych miesięczników film, które zbieram od, chyba już będzie z 10 lat na pewno. Przeczytałem artykuł o, o dwóch filmach. A po konkretnym, as, ko konkretnym aspekcie tych dwóch filmów. Kojarzysz film... Forgetting Sarah Marshall i Idź Twardo? Tak. To naprawdę po polsku się nazywa Idź Twardo? Tak. Ach, o Boże! A ja nie powiedziałem ci polskiego tytułu Forgetting Sarah Marshall, bo byś za chuja nie skumał. Jak? Chłopaki też płaczą. O Jezu! No właśnie. E, I był tam artykuł o tym, jak na pokazach przedpremierowych Idź Twardo. Idź Twardo, Jezu. Dobra, no niech będzie Walk Hard. E, jest scena, bo pewnie też kojarzysz, jest scena, kiedy główny bohater rozmawia przez telefon, a tuż za nim po, odczały podchodzi jego koleś i wyda się go pisiora i pyta się o Tak, coś. Jak, to jest piękna scena, jest wielkie zbliżenie na twarz głównego bohatera z telefonem przy uchu, a obok po prostu staje obok niego koleś, ręce trzyma na biodrach tak bardzo dumnie i macha mu penisem przy twarzy. Znaczy, znaczy nie, nie, nie tyle, co nie macha, mało. tylko po prostu tak staje. I po prostu pytał się jeszcze o coś tam. Eee, podobno na pokazach przedpremierowych ludzie wychodzili hurtem, kiedy zobaczyli tą scenę. Naprawdę? Tak. Och nie, bo ludzie zostali obrażeni, że zobaczyli część ciała, którą każdy ma. A druga... Znaczy ja, każdy facet ma. A druga podobna sytuacja była z filmem Forgetting Sarah Marshall, kiedy jest ta jedna z początkowych scen, kiedy do głównego aktora przychodzi jego dziewczyna i mówi, że chce z nim zerwać. I mu opada ręcznik i mu też wydać falusa. Jakiś krytyk napisał, że ta scena to jest to jest 73 klatki filmowe trudne do wytrzymania. Czy naprawdę ludziom... I moje pytanie tak, brzmi... Czy ci ludzie nie mają własnych penisów? Moje pytanie brzmi, czy... czy właśnie dość podobnego, do twojego. Czy naprawdę aż tak rażący jest widok penisa w filmie, ta, tak rażące, że aż ludzie muszą wychodzić z kina i to jest najgorsza rzecz możliwa na ekranie? Oglądam to za każdym razem, kiedy sikam, ale nie jestem w stanie znieść tego nie, na ekranie. Nie, to ja pamiętam, jak przy, chyba każda recenzja filmowa z Watchmen Strażników musiała powiedzieć coś o niebieskim falusie doktora Manhattana. No i co z tego? Nadzy ludzie mają penisy! No właśnie. A jak, jak, jak yy, powiedzmy tacy faceci... Każdy film z jakąś gorącą laską tylko oczy na scenę, kiedy pokaże cycki. O właśnie, przecież... A jak zobaczył penisa, to normalnie dostał szajby. Dokładnie, przecież jak, jak był ten, jak, wycho jak wychodził czarny łabędź, to wszyscy, wszyscy się ślinili przed ekranami, bo jest scena, jak Natalie Portman się masturbuje, na której i tak nic tam nie widać specjalnie, mhm. ale tylko z tego faktu, że, że to robi. Czy to było zwiastunie? Nie wiem, nie widziałem zwiastun. Aha, widziałeś film. Aha. Zapomniałem o tym. No, a naprawdę, czy faceci nie są w stanie znieść, wi znieść widoku Penisa? Co jeszcze bardziej mnie dobija? Przecież faceci oglądają o pornosy. No, ile razy tam się falus pojawia? 70% czasu. To, to jest takie po prostu przed ludźmi Że o nie jestem w stanie znieść widoku penisa To brzmi trochę Tak jakby ci ludzie tak we wnętrzu jeszcze do końca, do końca nie, nie byli pewni Czy nie mają jakichś ten e, Jakichś zac zaczą zaczątków homoseksualnych I starają się tak wszystkim Pokazać, że, w, że w, w żadnym Wypadku nie byliby gejami I zaczynają się zapierać, że nienawidzą Widoku penisa Le Leci sobie Watchmen w, -w, -w kinie, jakiś koleś Koleś siedzi hej jestem hetero, nie podoba mi się ta scena jestem absolutnie tym oburzony a, wszy a wszyscy tak dookoła, no no ja też ja też. A, jakaś, a jakaś kobieta no ja to nie wiem. ale nie, to jest naprawdę głupota że ludzie tak się Bo ja wszyscy ludzie, którzy narzekają na penisy w okay. filmach są gejami ja rozumiem, gdyby to był film jakiś gdyby, gdyby się oglądał w, w szkolnej klasie to jasne, że są takie głupie reakcje, typu, że ludzie, y, ludzie się całują albo właśnie rozbierają się, że to już są jakieś takie mm. Ale na sali kinowej, żeby ludzie się oburzali tym, że widzą falusa na scenie. Och nie, część ciała! Jezu! To, to, to, nawet w teatrze jak przecież był ten braszany babenek i ostatnie 10 minut facet łazi po scenie ze swoim jacusiem na, na, na wierzchu, ludzie.. Z... Kolego obok mnie siedział... Uwielbiam, że za każdym razem odnosisz się do penisa jako jacuś. D Dopiero teraz. Wcześniej było falus. Kolego obok mnie spojrzał się na mnie i zakrył oczy jakby, Boże, Michał, weź mnie wyprowadź stąd, bo dostanę szału. Tak? To jest penis. Po prostu to jest dokładnie tak samo, jakbyś nie wiem, wychodził z wywalonym pępkiem. <laughs> Wyciąga pępek. <laughs> Taki dynający pępol. Tak, nie, to jest... To, to... No to jest, to jest straszna bzdura i właśnie, czekaj, miałem jakieś coś, do, co chciałem powiedzieć. Ale... A propos Jacusia. A propos Jacusia, a propos Penisa w ogóle. To, to, że też w filmach, czy w czymś innym? Nie, nie wiem. mi z głowy. No. Dobra. A ten, a w ogóle, tak jak teraz pomyślę, że no. chyba i się już, to częściej widać y, tych, te falusy w filmach no. niż waginy na przykład, zauważyłeś to? Jeśli, no. jeśli już pokazują kobietę, to cycki co najmniej. To cycki albo tyłek. Nigdy, że tak powiem, obrazobórczo futerko na przykład. Że nie żeby mnie to kręciło, ale to jest taka spostrzegawczość. Co, nie kręcić się jak w filmach pokazują waginy? Znaczy, <ścoughs> chodzi o to, że... Kolejny pedał. Znaczy, twój gej. Straciłem wątek teraz przez Ciebie. Kurde, bo Wy, wiesz, wytru, wytrącił, ja, ja w, wytrąciłeś mnie z równowagi. Tararara, jedyny polski zespół, jakiego słucham. E, jaki, jaki? Elektryczne gitary. O, też kiedy słucham. No, ale ja, ja rozumiem, gdyby pokazali scenę, jak siedzi Koleś rozkroczony, tak bezpośrednio... Nie, wiesz co, po, siedzi roz... pamiętam, to się odpowiedzieć. Czekaj. Chciałem powiedzieć, że, że nie kręci mnie futerko, wagino okej, ale futerko nie, nie aż tak. A, o to ci chodzi. No. Ale wiesz, gdyby była scena, jak siedzi koleś rozkroczony bezpośrednio do kamery no. i przez pięć minut po prostu jest scena, jak sobie powoli wali góra-dół, góra-dół, góra-dół, to może to można by już uznać się za, za wiesz, obraźliwe dla takiego standardowego widza. Poza tym, ale tak, kiedy tak po... wygląda połowa Serbian w filmu właściwie? No. To jest ta pierwsza scena, kiedy widziałem, jak koleś, tak w filmie fabularnym, kiedy koleś daje wytrysk na twarz kobiety. A, w normalnym filmie fabularnym. filmie fabularnym, a tak to w ogóle. Przełom! Od... Nie, nie, Krzyż, wystraszyłeś mnie. Okej, okay, możesz mówić dalej. No ale wiesz, kiedy jest, kiedy... dziękuję za pozwolenie. Proszę. Kiedy, kiedy masz po prostu scenę, kiedy koleś, na... i to nawet nie jest w żadnym erotycznym kontekście, po prostu no. koleś ma penisa. I nie założył majtek. I to jest od razu obraźliwe. Och nie, ten koleś nie założył majtek. Czy on jest taki zapominalski? Jego zapominalskość mnie obraża. Nie przeszkadza mi penis, ale przeszkadza mi to, że jest taki zapominalski. Nie przeszkadza mi penis, ale kurde. wykranie ekranie tysiąc na 800 pikseli to już mnie przeraża. Jesteś gejem, jeśli twierdzisz, że nie możesz patrzeć na penisa innej osoby. Okay. <laughs> nie wiem, jakie to ma sens no jak to nie ma, nie ma sensu kiedy, kiedy zapierasz się, że nie możesz patrzeć na czyjegoś penisa to, to jest takie niesamowicie na pokaz że tylko, a, o tak. nie, ja w życiu bym nie patrzył na penisa nocowy nawet się nikt ciebie nie pytał ale mnie to obraża hmm. naprawdę well, a, a ten nagi koleś na, pulpicie, na moim pulpicie to sztuka <laughs> to akt <laughs> Ja bym na tym skończył, Igorze. No w sumie można. Dojść Taki dłuższy, dłuższy odcinek. niższy średnio. E... Ale i tak mamy chyba parę odcinków w tył, więc... No, powiem... jesteśmy parę odcinków w tył. Jeden przynajmniej odcinek... Znaczy jednego przynajmniej odcinka nie będzie, bo jutro po południu, nie wiem w jaki sposób dałem się na to namówić, lecę na jakiś tydzień do Niemiec, na jakiś zjazd rodzinny, mhm. więc... Bezem, bez, no beze mnie nie ma jak nagrywać. No wiadomo, no, co to za program beze mnie. Mm. A, no i bez mojego mieszkania, w którym nagrywamy. That's right. A, bez tego cholernego więc, zegara. Więc, więc właśnie. Ale myślisz, że ten, ten odcinek wrzucisz dzisiaj albo jutro jeszcze? Nie, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj wrzucę ten o rasizmie. A ten odcinek albo wrzucę po odcinku o rasizmie, albo po odcinku, bo jest jeden odcinek, z którego wrzuceniem się trochę wstrzymuję, bo Szczerze mówiąc wydaje mi się trochę nudny. Tam ale jest gada... jeszcze jeden odcinek z zachmanem. No właśnie on o tym mówię. Aha, jest dobra. jeden odcinek, który wydaje mi się trochę nudny, bo tam pierwsze 10 minut gadamy na jakiś temat o sztuce i grach komputerowych, później drugi też tak trochę bez sensu i tylko w sumie na końcu jest tam temat o restauracji Hitlera. Znaczy wiesz, panie słuchajcie, tak nie odczują, kiedy się te, te odcinki wrzucą, ale... Znaczy pewnie jak wrzucisz ten odcinek, to będzie już po fakcie, że jest jakiś zastój na stronie. No, no pewnie ja wrzucę jakieś Więc film, parę filmowych rzeczy. Ten, ten odcinek, gdzie jest restauracja Hitlera wrzucę albo po tym odcinku, albo poleciał przed tym odcinkiem. Albo w ogóle nawet nie wiecie czego słuchacie teraz. Albo w ogóle tego nie puszczę. Dobra, no to... Do na razie ludzie, idźcie się ugryźć i w ogóle znowu jest ładna pogoda, wyjście się poruszać, a nie, że będziecie siedzieć w domu na dupie i za pięć lat będziecie jakimś ludziom młodszym od siebie o dwa lata mówić, że was kości bolą. Idźcie obejrzeć jakiś film z Fatsami. Serbian filmował, <laughs> albo Idźcie popatrzeć na penisy. Na razie. Bye. Cześć. Nie, Krzyż, wystraszyłeś mnie.